Kabina wielkiej ciężarówki zabujała się niebezpiecznie kilka razy w lewo i w prawo, gdy mój szofer zjeżdżał z asfaltowej drogi na piaszczysty plac, na którym czekało już kilkanaście ciężarówek. Dołączyliśmy do nich, wykonując kilka manewrów i wzniecając przy okazji ogromną chmurę żółto-szarego pyłu. Syk uchodzącego powietrza gdzieś za nami i gwałtownie urwany, stłumiony bulgot potężnego silnika oznajmiły mi koniec jazdy. Nie wiem, co teraz. Niepokój związany z niepewnością lekko uciska mi żołądek. Co teraz? Czekam, aż coś powie, coś zrobi. Muszę tutaj spauzować. Jego pewność w tym krótkim zdaniu budzi moje zdziwienie. Gdzie jego nieśmiałość i drżenie w głosie? I co oznacza? Muszę tutaj spauzować. Nie wytrzymuję. Czy to znaczy, że każesz mi odejść? Jestem naprawdę zaniepokojona sytuacją. Słowa, jakie wypowiedziałam, mają wywołać w nim uczucie wstydu. I faktycznie... Czerwieni się jak młodzieniec. Jestem okrutna, wiem o tym, ale nie mogę się cofnąć. Jest mi potrzebny. Tylko na czas przejazdu. Jeden kierowca, jeden świadek. Nic więcej. Ależ nie, nie wyrzucam cię i nie chcę się ciebie pozbyć. Muszę po prostu odpocząć regularne czterdzieści pięć minut. Regularne co? Spauzować? Czy on to wymyśla, aby jednak się mnie pozbyć? Widzi zdziwienie na mojej twarzy, a ja staram się nadać jej wyraz błagalnej miny, mówiącej: Nie zostawiaj mnie. Taki przepis, szybko tłumaczy. Muszę odpocząć 45 minut po czterech i pół godzinach jazdy. Taki jest przepis. Jak znawca prawa przedstawia mi konieczność zatrzymania się gdzieś w Polsce, pośrodku lasu. Gdzie jestem? Dociera do mnie, że nie wiem, gdzie się znajduję. I co będziemy tutaj robić przez te czterdzieści minut? Nie jestem miła. Karcę się za to w myślach. Cholera, przecież facet wiezie mnie tam, gdzie chce, za darmo, a ja marudzę, gdy chcę odpocząć. Suka ze mnie. Lecz nic nie dodaje i rozglądam się za toaletą. Na pewno jest w tym obleśnym barze, który stoi tuż przy ścianie lasu. Drewniana chata z wysokim poddaszem. Obszerny ganek i mały ogródek ze stolikami przed nim. Napis na drewnianej desce umieszczonej tuż nad wejściem brzmi Karczma u Tomka". Zobaczmy więc, co Tomek może mi zaoferować. Mój szofer kręci się na swoim fotelu, sięga gdzieś, wyciąga portfel, coś naciska, coś przełącza. Zachowuje się jak pilot po zatrzymaniu samolotu. Przyglądam się mu z zainteresowaniem i czekam na jego decyzję. Co powie? Jego krzątanina trwa już zbyt długo, chyba nie wie, co ze mną zrobić. No dobrze, pomogę. Idziemy na kawę? Ja stawiam. Moja propozycja wywołuje w nim jeszcze większą panikę. Znowu oblewa się rumieńcem. Dlaczego tak na mnie reaguje? Nie wierzę, że jest aż taki wstydliwy. Ma obrączkę na prawidłowym palcu, jest więc żonaty. Ma prawdopodobnie dzieci. Jakoś zaciągnął swoją wybrankę przed ołtarz lub... Ona to zrobiła. W każdym razie ma kontakt z kobietą albo tylko się w ten sposób maskuje. Może to jego sposób na ukrycie się w świecie związków małżeńskich. Może jest pedałem. Przez sekundę zastanawiam się nad taką możliwością, ale dochodzę do wniosku, że to nie może być prawda. Nie wygląda mi na pedała, choć nigdy nie umiałam rozpoznać ich w swoim otoczeniu. Coś mi podpowiada, że jest po prostu nieśmiały. I tyle. — No dobrze, ale ja muszę coś zjeść. Jego niepewność i lekko drżący głos powraca. — Nie, żebym chciałabyś, postawiła mi obiad. Szybko dodaje i ponownie się rumieni. — Zawsze zatrzymuje się w tym miejscu, to taka moja tradycja. — Mówi, po czym się uśmiecha, czując zapewne, że wybrnął z niezręcznej sytuacji. — Wybrnął. A ja mam ochotę zjeść z nim obiad i za niego zapłacić. Lęk odzywa się we mnie, gdy dociera do mnie sens jego słów. Zawsze się tu zatrzymuje, więc na pewno dobrze go znają. Nie mogę pokazać się z nim w tym przybytku. Nie po to zrezygnowałam z pociągu, autokaru, aby teraz dać się zapamiętać kilku osobom z personelu, który na pewno zwróci uwagę na nową towarzyszkę starego bywalca. Za duże ryzyko. Okej, okay, muszę tylko do toalety. Proszę spokojnie zjeść posiłek, ja poczekam tam na tych ławeczkach. Palcem wskazuje ławki z grubych bali tuż przy lesie. Widać, że odpowiada mu taki obrót sprawy. Jego twarz odzyskuje naturalne barwy i z ulgą prawie słyszalną w jego oddechu otwiera drzwi. Ja też otwieram i... Nie wiem jak wyjść, a raczej zejść na ziemię. Chwytam się poręczy po obu stronach i próbuję postawić stopę na pionowych stopniach ciężarówki. Udaje mi się odnaleźć pierwszy z nich, gdzieś schowany pod podłogą i decyduje się zaskoczyć. Cholera, jest naprawdę wysoko i uginam lekko kolana, aby zamortyzować skok. Mój szofer jest już przy mnie i kręci głową z kwaśną miną. Zapomniałam walizeczki. Odwracam się, aby po nią sięgnąć, lecz jest poza moim zasięgiem. — Proszę zostawić, nic jej się tutaj nie stanie — mówi uspokajająco, a ja w końcu rezygnuję z podskoków. Szybko jeszcze zastanawiam się, czy to bezpieczne. Mam tam tylko ciuchy, kilka bluzek i bieliznę na zmianę. Szczotkę do włosów i… peruka, nożyczki. Lęk się jednak odzywa, czerwony alarm. Gdy ktoś się znajdzie, mój plan będzie zagrożony. Jakie są szanse, aby mój szofer odkrył zawartość walizki?» Analizuję szybko możliwe ewentualności i dochodzę do wniosku, że mogę ją zostawić. Będę obserwować kierowcę i jego wielki samochód. Mężczyzna zamknął drzwi z mojej strony i razem udajemy się do chatki Tomka. W drzwiach zatrzymuje mnie zapach starości zmieszany z kuchennym wyziewem smażonych potraw. O Boziu! Jestem przerażona samą myślą o wnętrzu skrytym za przedsionkiem. Czy naprawdę muszę siku? Może wytrzymam? Naprawdę się waham, a moja wyobraźnia straszy mnie obrazami wnętrza toalety. Wchodzimy. Mój szofer przechodzi przez ciemny, chłodny przedsionek i trafia do sali. Ja zatrzymuję się przed wejściem i rozglądam za toaletą. Jest po prawej stronie. Będę czekała na zewnątrz. Chyba mnie nie usłyszał. Nawet nie zwolnił, nie odwrócił głowy, nie odpowiedział. Miałam już dodać, że nie jestem głodna, ale zrezygnowałam i szybko uciekłam za drewniane drzwi toalety. Jestem sama. Nie jest tak paskudnie, jak podpowiadała mi wyobraźnia. Przynajmniej na pierwszy rzut oka jest okej. Okay. Zlew, lustro i niby marmurowy blat szafki obok. Podchodzę do lustra i spoglądam na swoje odbicie. Coś się we mnie zmieniło. Jestem starsza? Zmęczona? Coś w mojej twarzy mnie zastanawia. Jest inna niż twarz dziewczyny, jaka patrzyła w lustro dziś rano przed wyjściem z domu. Spoglądam swój umysł i rozumiem, skąd zmiana w moich oczach, twarzy. Jestem teraz tą, która ruszyła na łowy. Będę polować i zdobywać trofea. Podoba mi się ta myśl. Kąciki moich ust unoszą się lekko w szyderczym uśmiechu. Szykujcie się, panowie. Idę po was. W bojowym nastroju otwieram kolejne drzwi. Chusteczka higieniczna, deska sedesu, spodnie w dół, spodnie w górę i syk z wody. Wychodzę na zewnątrz toalety, potem baru i idę w stronę drewnianych ławek przy ścianie lasu. Sadowię swoje cztery litery na rozgrzanym od słońca siedzisku i opieram się wygodnie plecami. Zamykam oczy i chłonę zapach oraz dźwięk lasu. Jest cudownie. Rozluźniam się i odpływam myślami w mój raj. Cichy, spokojny i tylko mój. Nie ma w nim nikogo, oprócz kilku sarenek stojących na zielonym wzniesieniu, ptaków śpiewających wśród kolarów drzew i wszystkich tych bajkowych stworzeń leśnych, jakie można uznać za łagodne i puchliwe. Jestem szczęśliwa w swoim świecie, gdzie wszystko jest dla mnie. Jestem w nim. Małą, niewinną dziewczynką, taką, jaką byłam w dzieciństwie. Spaceruję w nim po zielonym dywanie mchu, a króliczki i wiewiórki biegają wokół mnie, ocierając się swym delikatnym futerkiem, a moje gołe kostki i stopy jest cudownie, tak spokojnie i sielsko. W wyobraźni wchodzę głęboko w ten raj, chcąc siłą umysłu zespolić się z nim i nigdy już nie powrócić do świata realnego. Nauczyłam się izolować go od rzeczywistości i trwać w nim tak długo, jak mam na to ochotę. Lecz zawsze muszę wrócić. Nie chcę tego. Chcę pozostać w nim na zawsze. Jednak otwieram oczy i wyskakuję ze swojego raju w świat szarego piachu. Mój rydwan stoi tam, gdzie stała. Jego kierowca jest chyba jeszcze w gościnie utomka. Wyciągam z kieszeni smartfon. Cholerne przyzwyczajenia! Przypominam sobie nieodebrane połączenie i sprawdzam, kto to. To mama. Cholera. Naciskam na ekranie ikonkę połącz i przykładam ciepłe szkło do policzka. Jeden sygnał, drugi, trzeci. Jest nadzieja, że nie odbierze i uniknę niechcianej rozmowy. Nie, żebym nie kochała swojej matki czy nie lubiła z nią rozmawiać. To nie to. Po prostu kłóci się to z sytuacją, w jaką się pakuje. Coś we mnie każe mi izolować się od znajomych i bliskich. Ostatni. Czwarty dzwonek i... — Halo, Justy, gdzie jesteś? Dlaczego nie odbierasz moich telefonów? — Nie znoszę, gdy ktoś zwraca się do mnie Justy, nawet, a właściwie zwłaszcza, gdy robi to moja mama. Mogła przemyśleć to, gdy wybierała mi imię. Mam na imię Justyna. Krzyczę w umyśle, a do słuchawki cicho i ze słodyczą odpowiadam — Oj, mamo, wszystko jest w porządku — Specjalnie zamieniam ostatnie słowo z okej okay na w porządku, wiedząc, że nie znosi skrótów, szczególnie obcojęzycznych. Nie chcę jej rozdrażniać, nie dziś. Nie zasługuje na to ja ani moja matka, zwłaszcza moja matka. Dlaczego się nie odzywasz cały dzień? Wiem, że to dopiero początek pretensji, że muszę pokornie przetrwać kolejne pytania, odpowiadając na nie spokojnie, aż moja matka zaspokoi nad opiekuńczą potrzebę. Mamo, jestem w podróży i nie zawsze mogę rozmawiać. Mam teraz chwilkę przerwy i oddzwaniam. Czekam na kolejny strzał. Zdecydowałaś się jednak na autokar? Wigło się czuć zawód. A prosiłam cię, abyś pojechała pociągiem. Pociąg jest bezpieczniejszy. Ile razy o tym rozmawiałyśmy? Tak? Wiem. Ojciec uważa inaczej, ale znasz ojca jego fascynację motoryzacją. Pociągi są bezpieczniejsze. Pamiętasz polski autokar we Włoszech? Ten, który spadł w przepaść? Wszyscy wówczas zginęli z winy niedoświadczonego kierowcy. W pociągu byłoby to nie do pomyślenia. Znowu ten nieszczęsny autokar. Skąd wie, że nie jadę pociągiem? Mamo, wybrałam transport kołowy. Jest wygodniejszy i szybszy od pociągu. W dodatku zawiezie mnie prawie pod hotel. Zaniedbujesz swoje bezpieczeństwo. Mogłaś wziąć taksówkę z dworca i podjechać do hotelu. Wydałabyś trochę pieniędzy, ale podróż byłaby bezpieczniejsza i ja byłabym o ciebie spokojniejsza. Zrobiła to. Wzbudziła we mnie poczucie winy. Może mi się należy. W końcu nie mówię jej prawdy. Czy autokar jest chociaż nowy? A kierowca nie jest jakimś młokosem z manią wyprzedzania? Spoglądam na wielką ciężarówkę, którą tutaj przyjechałam. Wygląda na zadbaną i prawie nową. W środku jest czysto i wszystko wskazuje na to, że nie ma więcej niż kilka lat. Tak sądzę. Mamo, mój transport jest solidny i bezpieczny. Kierowca to starszy facet, ani razu nie wyprzedzał. To akurat szczera prawda. Wszyscy bez wyjątku mogliby to potwierdzić. Nie musisz się martwić. Wiem już, jakie będzie następne pytanie, więc szybko dodaję. Nie przekracza też dozwolonej prędkości. Skąd wiesz? Siedzisz przy nim? To nie jest bezpieczne miejsce. Proszę cię, abyś przesiadła się gdzieś dalej, do tyłu. Obiecaj mi, że to zrobisz. Jak mam z tego wybrnąć? Poprosić mojego kierowca o wstęp do jego łóżka za fotelami? Mimo kłopotliwej rozmowy uśmiecham się delikatnie. O, jest jeszcze przyczepa. Obiecuję ci, mamo, że zapytam kierowcę, czy są z tyłu wolne miejsca. Tylko nie zwódź mnie, proszę. Pamiętaj, że cię znam. Oj, mamo, proszę cię. Potrafię zadbać o siebie i o swoje bezpieczeństwo. Nie jestem sama. Nic mi nie będzie. Obiecuję. Mam nadzieję, że uspokoiłam już swoją matkę. Ale na wszelki wypadek próbuję zmienić temat. Co u taty? Jak się ma nasz opiekun i dobroczyńca na emeryturze? Staram się wprowadzić do naszej rozmowy troszeczkę humoru. Chyba mi się udaje. Mama wyraźnie zmienia ton. Z zatroskanego na bardziej swobodny. Ogląda Fertka. Siedzi przed telewizorem i burczy na mnie, że nie podzielam jego fascynacji tym wyrafinowanym dziełem polskiej telewizji. Znasz ojca. Wiesz, jak uwielbia oglądać film w czyimś towarzystwie. — Ja swoje przecierpiałam, będąc panną, gdy dziewiąty raz z kolei oglądałam w kinie ślicznotkę z Memphis. — Słychać westchnienie w głosie matki i chyba tęsknotę za tamtym czasem. — Wiem, mamo, opowiadałaś mi o tym kilka razy, ale sama mówiłaś, że chciałaś być blisko ojca, nawet za cenę wynudzenia się w kinie. — Kochałaś go? — Nadal go kocham, córko. Nadal. — Ups, powiedziałam, kochałaś? Wstyd mi. — Właśnie za to, że jest zawsze z nami i trzyma nas blisko siebie. Kocham was oboje za to, mamo. Uwielbiałam te nasze wieczorne seanse filmowe w łóżku. Nawet jak tata zasypiał w połowie, a ja uciekałam z waszego łóżka do siebie. Zaraz się rozkleję i łzy popłyną mi po policzku. Nie mogę dalej ciągnąć tej rozmowy. Mamo, muszę kończyć. Chyba zaraz ruszamy dalej. Czuję, jak mój głos lekko drży. Mam nadzieję, że nie zwróci na to uwagi. Pozdrów ode mnie, tatę. Kocham was, pa! Dodaję i odsuwam od ucha spocony ekran smartfona, zanim matka skończy tradycyjną formułkę pożegnalną. Jest mi smutno i czuję się samotna. To był zły pomysł. Szybko wyłączam w smartfonie wibracje. Może to za mało. Może wyłączyć go całkowicie.